Cześć, ja jestem Klaudia, a wysłuchacie pierwszego podcastu na blogu Jadę na Wymianę. Dzisiaj rozmawiam z Elą, która jest prawdziwą weteranką wymiany zagranicznej. Ela była na Erasmusie i dwa razy wyjechała na wolontariat z programem Global Citizen i na tym właśnie programie się dzisiaj skupimy. Bardzo cieszę się z tego spotkania, także nie przedłużając, Ela może o sobie parę słów zanim zaczniemy. Hej, jestem Ela i miałam przyjemność wyjechać na wymianę nie raz, ale aż dwa razy. Pierwszy raz udało mi się wyjechać półtora roku temu na Sri Lankę i tak bardzo spodobał mi się ten wyjazd, że rok później w wakacje pół roku temu zdecydowałam się pojechać ponownie tym razem na Mauritius. Ela, kiedy powiedziałaś sobie, że tak jadę na wymiany? W marcu 2014 roku spotkałam się z koleżanką, która powiedziała mi, że planuje swoje wakacje. I wtedy pomyślałam, że nie mogę jak zwykle zostać na lodzie, muszę sobie zaplanować coś niesamowitego. I zaczęłam rozmawiać ze znajomymi i planować jakiś bardzo, bardzo daleki wyjazd. Jednak okazało się, że nikt ze znajomych tak naprawdę nie chce ze mną nigdzie wyjechać. Wszyscy albo mają już plany, albo nie mają środków na to, żeby wyjechać gdzieś dalej. I byłam bardzo zdeterminowana, żeby znaleźć jakiś sposób na ten wyjazd. I wtedy porozmawiałam z koleżanką, która dała mi pomysł właśnie wolontariat z organizacją ISEC. Zastanawiałaś się nad wieloma opcjami, czy to był po prostu tak, jadę za i tak jestem zdecydowana? Tak, zastanawiałam się nad kilkoma opcjami. Na początku próbowałam znaleźć wyjazdy też z innych organizacji, ale nie udało się, nie znalazłam żadnej oferty, która by mnie interesowała. Chciałam też wyjechać ponownie na Erasmusa, ale z tego co wiem, wtedy Erasmus Plus jeszcze nie wszedł i można było jechać tylko raz podczas całego okresu studiów, a ja na drugim roku już wyjechałam na wymianę Erasmus. Dlatego szukałam jakiejś alternatywy i po ewaluacji wszystkich możliwych wymian i organizacji stwierdziłam, że ta jest najbardziej dla mnie odpowiednia. Czyli powiedz mi, jak szukaj swojej opcji wymiany? To były tak, research w internecie, znajomi? Tak, szukałam w internecie, bardzo dużo pytałam znajomych, ale tutaj było bardzo ciężko, ponieważ większość z moich znajomych nie była zainteresowana takimi wyjazdami. Głównie, głównie szukałam w internecie i tam właśnie też trafiłam na więcej informacji. Rozumiem. Jak dowiedziałaś się o ICE i programie Global Citizen? Właśnie wspomniana wcześniej koleżanka. Powiedziała mi kiedyś podczas naszego spotkania, że jest w organizacji, która organizuje wspaniałe wyjazdy i myśli, że to jest coś dla mnie. Ponieważ jestem na tyle szalona, że mogłabym wyjechać gdzieś daleko i mogłoby mi się to naprawdę bardzo mocno spodobać. I wtedy, kiedy spytałam reszty znajomych i okazało się, że naprawdę nie ma nikogo, kto chciałby ze mną wyjechać, stwierdziłam, że warto chyba wziąć to pod uwagę, Zaczęłam szukać trochę więcej, znalazłam więcej informacji i bardzo mi się to spodobało. Postanowiłam zaaplikować i zobaczyć, co będzie dalej. Pojechałaś na pierwszą wymianę sama. Dokładnie. I każdemu polecam pierwszą wymianę samodzielną, ponieważ uważam, że to jest bardzo, bardzo duże wyjście poza swoją strefę komfortu. I obecnie... Półtora roku po wymianie nie wymieniłabym tego za nic innego i nigdy nie chciałabym pojechać na pierwszą wymianę z kimś, ponieważ uważam, że ta samodzielna wymiana tak naprawdę buduje naszą samoświadomość i bardzo, bardzo wiele nas uczy i to jest po prostu niesamowite doświadczenie. Piękny powiedziane, chyba nie mogę tego opisać lepiej. Co sprawiło, że się akurat tej organizacji? Przede wszystkim to, że spodobała mi się bardzo profesjonalnie zrobiona strona internetowa. Również bardzo, bardzo podobało mi się to, w jaki sposób zostałam skontaktowana i w jaki sposób byłam prowadzona przez cały proces szukania swojej wymiany, swojego idealnego projektu. Było to zrobione naprawdę bardzo profesjonalnie. Do dzisiaj to pamiętam, mhm. to spotkanie. I to sprawiło, że stwierdziłam, że to jest profesjonalna organizacja i na pewno nie będzie to coś, na czym się zawioda. Mhm. Czyli takie trzy rzeczy, której oczekujesz od organizacji, to? Myślę, że profesjonalizm, mhm. druga rzecz to niezawodność, a trzecia rzecz to myślę, że szeroki zakres tematyki, jeżeli chodzi o wyjazdy i wymiany. A czym ta profesjonalność się przejawia? Przede wszystkim tym, że chociażby kontakt był naprawdę bardzo płynny i osoby, które się ze mną kontaktowały, były ze mną w stałym kontakcie, kiedykolwiek mhm. miałam jakieś pytania. Równocześnie pamiętam do tej pory, że bardzo fajnie zostało sprawdzone moje CV i mogłam je poprawić w ten sposób, że czułam się pewnie, aplikując na wymianę. Również tam, już na samej wymianie, cały czas byłam kontaktowana przez osobę z Polski, i miałam cały czas zapewnioną opiekę. Mhm, rozumiem. Wajsek są setki ofert. Jak szukałaś odpowiedniej dla siebie? To było bardzo, bardzo wciągające. I to mogę powiedzieć z ręką na sercu. Spędziłam wiele godzin szukając wymarzonej oferty, ale nie dlatego, że było mi tak ciężko ją znaleźć, tylko dlatego, że w momencie, kiedy zaczęłam szukać tych ofert, okazało się, że jest ich bardzo, bardzo dużo i każda z nich ma w sobie coś wyjątkowego. Dlatego bardzo łatwo jest popaść w takie ciągłe szukanie tych ofert, bo wydaje nam się, że każda jest idealna dla nas, a jednocześnie wydaje nam się, że może jest jakaś inna, która jeszcze lepiej do nas będzie pasowała. Jednak można oczywiście filtrować te oferty krajami, tematyką i ja na początku próbowałam znaleźć coś w Ameryce Południowej i tam głównie skupiłam swoją uwagę w rezultacie i tak okazało się, że trafiłam do Azji, także myślę, że nie można się zamykać na jakieś jedno państwo albo jeden region, bo może się okazać, że zupełnie na drugim końcu świata jest jakiś projekt, który po prostu do nas przemówi i nas przyciągnie do siebie. Czy członkowie organizacji pomagali Ci w szukaniu oferty? Tak, już na pierwszym spotkaniu dostałam przykładowe oferty. Jedna oferta do tej pory, pamiętam, była z Brazylii i bardzo mnie zainteresowała i dlatego bardzo chciałam pojechać do Brazylii. Ale w momencie, kiedy sama weszłam do bazy i sama zagłębiłam się w wszystkie oferty, okazało się, że na drugim końcu świata i na innych kontynentach również są naprawdę niesamowite projekty i w ostateczności zdecydowałam się na Sri Lankę. Jakbyś tak mogła powiedzieć, co sprawiło, że wybrałaś akurat Mauritius i Sri Lankę? Jeżeli chodzi o samą Sri Lankę, to zdecydowanie wybrałam ją z powodu projektu. Również Mauritius został wybrany dlatego, że bardzo mocno spodobał mi się projekt. Dlatego myślę, że jestem osobą, która generalnie kieruje się tematyką projektu. Oprócz tego patrzyłam również na kraj, ponieważ bardzo zależało mi na tym, żeby wyjechać daleko. Dużo podróżowałam już po Europie i wiedziałam, że do kraju europejskiego mogę wyjechać sama, po prostu na wakacje. A zależało mi na tym, żeby pojechać gdzieś, gdzie kultura jest naprawdę bardzo różna od naszej, żeby móc ją lepiej poznać i żeby być tam dłużej, żeby naprawdę poczuć się jak mieszkaniec danego państwa. Powiedz mi, co nad twoi rodzice. Jeżeli chodzi o pierwszy wyjazd, czyli wyjazd taki bardziej dziki, bo samodzielny i na Sri Lankę, to w momencie, kiedy powiedziałam, że chcę wyjechać na wymianę, byli bardzo wspierający i bardzo się cieszyli. Jednak kiedy powiedziałam, że chcę jechać na Sri Lankę i już zdecydowałam, zrobili bardzo ogromną awanturę, bardzo dużą awanturę i byli bardzo przeciwni. Trwało to bardzo krótko, bo tak naprawdę może dwa dni kiedy wytłumaczyłam im, dlaczego tak naprawdę chcę jechać i kiedy poczytali trochę o tym państwie, kiedy dowiedzieli się, jak to wygląda i dowiedzieli się, że tak naprawdę to nie jest nic strasznego. I później już mnie wspierali. Jeżeli chodzi o mój drugi wyjazd, to bardzo mnie wspierali. Przede wszystkim dlatego, że była to już moja druga wymiana i wiedzieli, z czym to się je, wiedzieli, że to nie jest nic strasznego, wiedzieli, że wrócę cała i zdrowa. I myślę, że drugim powodem było też to, że za drugim razem pojechałam z koleżanką i do kraju, który jest naprawdę bardzo turystyczny, także nie, nie musieli bać się, że coś mnie tam spotka. A w jaki sposób przekonywałaś rodziców, że tak możesz bezpiecznie wyjechać na drugi koniec świata? Pierwszym argumentem, może trochę nietrafionym, nie wiem, było to, że już byłam kiedyś na wymianie na Erasmusie. To był trochę inny typ wymiany, ale cały semestr nie było mnie w domu i mieszkałam w innym kraju i bardzo mnie to rozwinęło. I oni sami widzieli, jak dużo mi to dało. Dlatego starałam się wracać do tego i starałam się mówić im, że tym razem też tak będzie, że tym razem znowu wrócę bogatsza, na nowe doświadczenia, dużo spokojniejsza, bardziej zrelaksowana i po prostu już szczęśliwsza. Natomiast, drugą rzeczą, drugim argumentem było to, że zdecydowanie przyda mi się to chociażby jako wpis w CV. Pominąwszy wszelkie kwestie kulturowe, pominąwszy to, że ja się rozwinę, to. Wiedziałam, że sam wolontariat będzie po prostu dobrze wyglądał i będę mogła nim udowodnić to, że dobrze znajduję się wśród innych kultur, że jestem otwarta na inne kultury i że po prostu wszędzie dam sobie radę. Mhm. Myślę, że to się bardzo przyda, bo często jest tak, że rodzice mogą zareagować alergicznie na takie mhm. nazwy mega egzotycznego kraju. To prawda, ale myślę, że trzeba po prostu wierzyć w to, że chce się tam wyjechać i robić to dla siebie bo rodzice o nas dbają i po prostu chcą dla nas jak najlepiej i zawsze będą się bali, ale myślę, że w takich sytuacjach, jeżeli jest się tego pewnym, trzeba postawić na swoim, bo może naprawdę dużo zyskać. Dobra, rodzice rodzicami, a jak zareagowali znajomi? Jeżeli chodzi o wyjazd na Sri Lankę, to przyznam, że załatwiałam wszystko na ostatnią chwilę, więc nawet nie do końca miałam okazję wszystkim powiedzieć. Tak naprawdę myślę, że część z nich dowiedziała się ze zdjęć. Dlatego nie wiem dokładnie jaka była ich reakcja przed wyjazdem, po wyjeździe oczywiście wszyscy mi zazdrościli, wszyscy mówili, że koniecznie chcą też pojechać. Natomiast jeżeli chodzi o Mauritius, ponieważ jest to Afryka, pomimo, że jest to bardzo rozwinięty kraj, to ludzie zazwyczaj tego nie wiedzą, wiedzą tylko gdzie się znajdujemy mniej więcej. I słyszałam wielokrotnie, że jadę do Afryki, że wrócę chora, że pewnie umrę, że będę miała potwornie złe warunki, że ja tam nie przeżyję. Okazało się, że rzeczywistość jest zupełnie inna, bo warunki mieszkane tam, przyznam się, były lepsze od tych, w jakich mieszkam w Gdańsku. I naprawdę pobyt tam był, mogłabym powiedzieć, że po prostu luksusowy. Był niesamowity. Okazało się, że Mauritius jest e, bardzo cywilizowanym krajem i stan nawet dróg i infrastruktura jest po prostu lepsza niż w Polsce. Także było zupełnie inaczej niż wydawało się ludziom i e, po pokazaniu im zdjęć totalnie zmienili zdanie. Teraz wszyscy chcą wyjechać? Dokładnie. <laughs> wszyscy na Mauritius. E, a powiedz mi, przekonałaś tak paru znajomych, żeby wyjechali? Tak. Przede wszystkim przekonałam koleżankę, z którą pojechałam na swoją drugą wymianę na Mauritius właśnie. Znałam się z nią zanim wyjechałam na Sri Lankę. Ona widziała cały mój proces, kiedy aplikowałam i była ze mną w kontakcie, kiedy wyjechałam, a także po powrocie. I od razu powiedziała, że koniecznie za rok chce wyjechać ze mną. Na początku nie planowałyśmy wyjechać razem, ale tak akurat się złożyło, że zainteresował nas ten sam projekt i zdecydowałyśmy się wyjechać wspólnie. Natomiast udało mi się też namówić kilka innych osób i jedną z osób, którą udało mi się namówić, która właśnie w zeszłe wakacje wyjechała do Indonezji na wymianę była osoba, która tak naprawdę powiedziała mi o wymianie, czyli ta moja wspomniana na początku koleżanka i myślę, że to było jedno z moich takich najlepszych doświadczeń i najfajniejszych momentów, kiedy czułam, że osoba, która, której zawdzięczam to, że sama wyjechałam, dzięki mnie także wyjechała. Też bardzo dużo się o tym mówi, że trudno jest wyjechać z koleżanką na taki wolontariat, ponieważ no wiadomo, w tych krajach też są mieć trochę różnorodności i ciężko jest przekonać, że wzięli dwie osoby z Polski. Jak wam się odbyło? Ja akurat tutaj się z tym nie zgodzę. Też mówiono mi, że jest ciężko wyjechać z koleżanką, jednak w ostatniej edycji wiem, że było kilka par lub właśnie znajomych, którzy wyjeżdżali wspólnie i naprawdę nie mieli żadnych problemów, żeby wyjechać razem. Jedynym problemem może dla niektórych jest to, że trzeba po prostu na projekt zaaplikować i dostać się osobno. Ale jeżeli obie osoby chcą naprawdę pojechać do danego kraju na dany projekt, są zainteresowane, są komunikatywne, to jestem przekonana, że obie osoby się dostaną i naprawdę to nie jest problem, żeby wyjechać wspólnie. Super. A w jaki sposób przygotowywałaś się do samego wyjazdu? Jeżeli chodzi o mój pierwszy wyjazd, to przyznam się, że trochę nie miałam czasu i zostawiłam wszystko na ostatnią chwilę. Ponieważ cały czas wydawało mi się, że zakończenie roku na studiach jest ważniejsze i raczej na tym się skupiałam, co było moim dużym błędem, bo okazało się, że na sam koniec miałam bardzo duże problemy z otrzymaniem wizy na czas i tak naprawdę musiałam nawet przekładać lot. Dzięki Bogu było to możliwe dzięki liniom lotniczym. Natomiast jeżeli chodzi o samo przygotowanie, to trochę czytałam o danym państwie i przede wszystkim planowałam sobie wszystkie miejsca, gdzie pojadę. Interesowałam się też trochę, jak wyglądają tam ceny, jak wygląda tam ogólnie zakwaterowanie, generalnie jak wygląda tam sposób komunikacji, jak dojechać z jednego końca wyspy na przykład na drugi. Chciałam być po prostu oznajomiona, ponieważ nie wiedziałam, czy będę miała czas, żeby tam wszystko to sprawdzić. Dlatego jechałam już z przygotowanymi materiałami. W razie gdybym miała czas, żeby popodróżować. Jeżeli chodzi o przygotowanie zdrowotne, to przyznam się, że takiego nie robiłam. Ela, trzy rady od Ciebie jako od weteranki wymiany zagranicznej. Co powinniśmy zrobić przed naszym wyjazdem. Pierwsza główna rada to na pewno przygotowywać się wcześniej. Za pierwszym razem zostawiłam to na ostatnią chwilę i to był ogromny błąd, bo jechanie do Warszawy tydzień przed wyjazdem i błaganie o otrzymanie wizy było naprawdę bardzo niekomfortowe i nikomu tego nie życzę. Także radzę wszystkim, przede wszystkim zorientować się jak wygląda sytuacja w kraju, jaki jest ustrój polityczny i przede wszystkim jaki typ wizy musimy otrzymać, żeby móc po prostu zorganizować sobie tę wizę wcześniej. Druga rzecz to myślę, że bardzo fajnym jest fajnym, mm, fajnym pomysłem jest przygotowanie wszystkich wyjazdów wcześniej, tak jak ja zrobiłam, bo będąc już tam miałam wszystko gotowe i kiedy tylko miałam kilka dni wolnego, mogłam po prostu wsiadać w autobus i jechać. Warto też zaopatrzyć się w podręczniki, no i przede wszystkim sprawdzić, jak wygląda klimat na wyspie i może też popytać ludzi, którzy tam mieszkają, czego na przykład warto nie zapomnieć albo co koniecznie warto zabrać. Ja akurat wzięłam sobie chociażby pościel i to było bardzo fajne, bo mogłam mieć własną pościel i czułam się z tym komfortowo. Hmm. Polecasz jakieś strony internetowe, na które warto zajrzeć przed wyjazdem? Strony dotyczące danych krajów. Tak, na przykład. Ja korzystałam tylko z porównywarek cen, jeżeli chodzi o loty i głównie moją ulubioną porównywarką jest Skyscanner, z którego zawsze korzystam. Natomiast jeżeli chodzi o porównywarki cen, to nie pamiętam w tym momencie nazwy, ale jest taka bardzo sławna porównywarka, która wyskakuje po wyszukiwaniu w wyszukiwarce jako pierwsze, pierwsza pozycja. I... Myślę, że te ceny, które się tam znajdowały, były adekwatne do tego, co została mniej więcej na Sri Lance i na Mauritiusie. Także warto jest sprawdzić to wcześniej, żeby po prostu nie być zaskoczonym. Dobrze, to może pogadajmy trochę o pieniądzach, bo w sumie te ludzie, którzy wyjeżdżają, to dla nich mhm. jeden z ważniejszych tematów. Jak zbierałaś na swój wyjazd? Ja zawsze się śmieję, kiedy ktoś mnie pyta, skąd miałam pieniądze, że z komunii, bo jest to trochę prawda, ponieważ pieniądze, które wydałam na ten wyjazd, były zbierane tak naprawdę od kiedy pamiętam, od zawsze. Jestem bardzo oszczędną osobą i od zawsze zbierałam grosz do grosza. Tak naprawdę nie wiedząc po co i na co zbieram te pieniądze, ale wiedziałam, że kiedyś mi się przydadzą. No i w tym momencie przyszła ta chwila, kiedy zdecydowałam, że wydam je na podróże. I myślę, że to było bardzo wartościowe. I um, dzięki temu mogłam wyjechać właśnie na dwie wymiany, ale myślę, że jeżeli ktoś nie ma takich środków, to nie jest to problem, bo tak naprawdę wystarczy um, tylko trochę popracować, żeby zarobić trochę pieniędzy. Głównym kosztem jest przede wszystkim lot, koszt lotu. Natomiast dzięki tym wyszukiwarkom można znaleźć naprawdę bardzo fajne okazje i przede wszystkim do krajów chociażby Azji te loty można znaleźć bardzo w przystępnej cenie. Mhm. E Wiele osób mówi mi, że warto wybrać się jak najdalej, więcej zapłacić za bilet, tak żeby potem koszty życia w danym kraju były dużo mniejsze. Mhm. To prawda? Jak? Co ty o tym myślisz? Tak. Nie wiem jak na przykład jest w Ameryce Południowej do końca, natomiast jeżeli chodzi o Azję, to zgadzam się z tym, bo pojechałam na Sri Lankę, poleciałam na Sri Lankę i tam rzeczywiście koszty życia były znikome. Było naprawdę bardzo tanio. Dla porównania obiad w restauracji kosztował mnie na przykład złotówkę przeliczeniu na polskie pieniądze. Yes. Czyli za utrzymanie tam nie wydałam praktycznie nic. I to było naprawdę bardzo fajne, bo nie musieliśmy my jako Europej Europejczycy liczyć każdego grosza. Mogłam po prostu korzystać z tego, co oferuje mi kraj. Jeżeli chodzi o moją drugą wymianę, czyli Mauritius, było trochę inaczej, ponieważ jest to już bardzo turystyczne państwo. I ceny tam były wyższe. Myślę, że można je porównać do cen w krajach Unii Europejskiej, na przykład do Francji i było zdecydowanie drożej niż w Polsce i tam już rzeczywiście musiałam patrzeć na to, na co wydaje pieniądze żeby mieć pewność, że starczy mi na cały pobyt mhm. A jakbyś tak mogła mniej więcej określić ile potrzeba, żeby wyjechać na taką wymianę? Jeżeli chodzi na przykład o Azję to ceny lotu wahają się w granicach od 1500 zł do nieskończoności bo można naprawdę polecieć <śmiech> jakimiś strasznie drogimi liniami z dziesięcioma przesiadkami Natomiast samo utrzymanie tam kosztuje około, myślę, że można wydać około 1000 złotych na miesiąc. Mhm. Jeżeli chodzi o wszystko, zarówno zakwaterowanie, podróże, jedzenie, autentycznie wszystko nie odmawiając sobie niczego. Jeżeli chodzi o Mauritius, to lot myślę, że jest droższy. Nie wiem, czy można znaleźć lot tańszy niż 2,5 tysiąca złotych w obie strony. I samo utrzymanie tam jest też zdecydowanie droższe. Myślę, że za miesiąc można liczyć około może dwóch tysięcy złotych. Ze wszystkim, z zakwaterowaniem, z wyżywieniem i też nie odmawiając sobie niczego. Ja akurat przyznam, że trochę patrzyłam na pieniądze, trochę oszczędzałam. Wolałam wydać więcej pieniędzy na przykład na wycieczkę niż na obiad w jakiejś bardzo drogiej restauracji. Dlatego generalnie miałam taką okazję, mogłam gotować sobie w kuchni, u siebie w domu, ponieważ nasze apartamenty były wyposażone w kuchnię. Ale gdybym chodziła po restauracjach, myślę, że mogłabym zapłacić właśnie te 2000 miesięcznie. Wróćmy jeszcze do tych ofert, bo mnie to bardzo interesuje, w jaki sposób wybierałaś. Powiedz mi, jakbyś miała wskazać trzy główne rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę przy wyborze oferty, to jakie to by były? Pierwszą rzeczą, na którą na pewno zwróciłabym uwagę, jest to, w jaki sposób jest opisana oferta. Czy rzeczywiście wszystkie informacje, których potrzebujemy są pokryte? Bo to świadczy też o tym, czy osoba przygotowująca ofertę była kompetentna i tak naprawdę możemy potem też trochę wnioskować, czy nasze doświadczenie rzeczywiście będzie pełne i wartościowe. Drugą rzeczą, na którą zwróciłabym uwagę szukając oferty jest tematyka projektu bo naprawdę projekty są bardzo, bardzo różne, każdy też ma jakieś inne preferencje i myślę, że jest ogromna szansa, żeby idealnie dopasować projekt do swoich preferencji. Warto jednak poświęcić trochę czasu na znalezienie idealnego projektu dla siebie. Jeżeli chodzi o ostatnią rzecz, to myślę, że zwróciłabym też uwagę na to, czy jest możliwość kontaktu z osobami z danego kraju przyjmującymi, bo w ten sposób też można stwierdzić, ty, czy ta oferta jest rzeczywiście bardzo wartościowa. Jeżeli e, można nawiązać ten kontakt szybko, jeżeli szybko można się umówić na rozmowę, na Skype'a, to znaczy, że e, projekt działa dobrze i oddział przyjmujący też działa dobrze i naprawdę można e, bez problemu tam pojechać i czuć się bezpiecznie. Mhm. A jakbyś tak jeszcze mogła w paru słowach powiedzieć, jak wygląda proces aplikacji na projekt? Mhm. E, proces aplikacji wy wygląda następująco. Na początku trzeba zalogować się do bazy. Logowanie jest bardzo proste, wystarczy podać tylko swój mail i uczelnie, na które się studiuje, imię nazwisko, nazwisko, podstawowe dane. I od razu ma się dostęp do całej bazy wolontariatów, praktyk, gdzie można szukać swojego wymarzonego. Jednocześnie po zalogowaniu w ciągu kilku dni kontaktuje nas osoba z organizacji, żeby umówić się z nami na spotkanie, żeby dowiedzieć się, jakie są nasze preferencje wyjazdu i przede wszystkim, żeby właśnie pomóc nam w szukaniu tych ofert, ponieważ w bazie jest kilkadziesiąt tysięcy ofert. I Czasem ciężko jest poświęcić tyle czasu, żeby znaleźć tę idealną. Ja akurat wolałam szukać sama, natomiast wiem, że są osoby, które czują się trochę zagubione w systemie, które może nie mają tyle czasu, żeby poświęcić go na szukanie i w tym wypadku osoby z organizacji pomagają nam znaleźć ofertę na podstawie wymienionych wcześniej preferencji. W momencie, kiedy znajdujemy swoją wymarzoną ofertę, możemy umówić się na rozmowę z osobą przyjmującą, z oddziałem przyjmującym z danego kraju. Czyli ja na przykład w momencie, kiedy zaaplikowałam na Mauritius, umówiłam się na Skype'a z osobą z Mauritiusu i radzę tutaj przygotować się, bo różnie bywa z połączeniem internetowym, różnie też bywa czasem z angielskim, często bardzo przerywa rozmowę ale trzeba być na to przygotowanym i najważniejsze to się po prostu nie stresować, bo ta rozmowa jest naprawdę bardzo miła i od razu można poznać osobę, z którą być może będzie się później współpracowało. Ja akurat tak miałam. Osoba, z którą miałam Skype'a okazała się później jednym z moich najlepszych przyjaciół na wymianie. I tak naprawdę w momencie, kiedy dostaniemy odpowiedź zwrotną, że zostaliśmy przyjęci na projekt, pozostaje nam tylko wypełnić dokumenty no i kupić bilet. Brzmi super prosto. Tylko wyjechać. Czy jest coś, przed czym mogłabyś ostrzec osoby, które chcą wyjechać? Myślałam właśnie nad tym wielokrotnie i wielokrotnie znajomi pytali mnie, przed czym byś mnie ostrzegła. Myślę, że jedyną rzeczą, przed którą mogłabym naprawdę ostrzec, to jest słuchanie innych ludzi. Ponieważ ja sama miałam taką sytuację w momencie, kiedy zdecydowałam się wyjechać, że i rodzina, i znajomi poddawali ten mój wyjazd w wątpliwość, pod wątpliwość. I chociażby moment, w którym okazało się, że muszę pojechać do Warszawy i być może nawet nie uda mi się otrzymać wizę, to był moment, w którym łatwo było się zdemotywować i łatwo było być może nawet zrezygnować kosztem nawet biletu lotniczego być może z całego wyjazdu. Myślę, że ktokolwiek, kto zdecydowałby się na taki krok, żałowałby tego do końca życia. Kiedy za mocno zastanawiamy się, czy warto wyjechać i kiedy sami tworzymy sobie problemy, może się okazać, że w ostateczności stwierdzimy, że ten wyjazd nie ma sensu i zabierzemy sobie po prostu możliwość wyjazdu. Czyli po prostu być pewnym siebie i po prostu wyjechać. Tak. I myślę, że jeszcze drugą rzeczą, którą bym dodała, to być otwartym. Bo w momencie, kiedy jesteśmy bardzo zamknięci, kiedy na coś się nastawimy i nie chcemy się otworzyć, kiedy nie chcemy być elastyczni, tak naprawdę sami sprawiamy, że nasze doświadczenie jest niewartościowe. A kiedy jesteśmy otwarci, kiedy chcemy poznać nowych ludzi, kiedy chcemy poznać nowe kultury, to okazuje się, że zdobywamy 50 czy 80 nowych znajomych z całego świata, którzy są z nami w ciągłym kontakcie i nagle może okazać się, że możemy ich odwiedzić, nagle może się okazać, że jedziemy do Egiptu i mamy tam bardzo wielu znajomych. Nie musimy nawet szukać miejsca, żeby się zatrzymać, bo oni bardzo chętnie chcą nas przehostować. Także myślę, że to jest najważniejsze, żeby być otwartym i po prostu korzystać z tego, co oferuje nam wymiana. Jak spakowałaś się na wyjazd? To jest 6 tygodni w końcu. Tak. Pakowanie na wyjazd na Sri Lankę było znacznie łatwiejsze, ponieważ leciała liniami, które miały wyższy limit wagi, jeżeli chodzi o walizkę. Dlatego nie było mi ciężko się spakować. Poza tym bardzo fajnie jest jechać do państwa, w którym klimat jest sprzyjający, ponieważ jak wiemy letnie rzeczy ważą znacznie mniej i zajmują znacznie mniej miejsca. Dlatego jadąc na Sri Lankę spakowałam się na 6 tygodni w ten sposób, żeby nie musieć nic prać przez 6 tygodni, ponieważ nie wiedziałam, jaka będzie sytuacja z pralką, czy będę miała czas, żeby prać ciuchy i bez problemu udało mi się spakować w ten sposób, żeby codziennie mieć czyste ciuchy przez 6 tygodni. Także naprawdę nie jest to problem. Jeżeli chodzi o Mauritius, tu było trochę inaczej, ponieważ klimat nie jest aż tak gorący i aż tak tropikalny, ponieważ kiedy u nas jest lato, tam jest zima, więc jechałam tam, kiedy była zima. Było i tak bardzo ciepło, cały czas co najmniej 26 stopni, ale zdarzało się, że wieczorami na przykład zakładaliśmy długie spodnie i musiałam spakować więcej tych rzeczy, dlatego było mi trochę ciężej się spakować, poza tym limit wagowy był niższy, ale rezygnując z części takich najcięższych ciuchów udało mi się bez problemu wszystko zmieścić i niczego mi tam nie brakowało. Masz jakieś niezawodne triki, jak spakować więcej rzeczy tak, do walizki? Tak, tak. Moim trikiem, uważam, że w pakowaniu akurat jestem bardzo dobra, jest przede wszystkim bardzo dokładne prasowanie i składanie e, wszystkich ciuchów przed włożeniem do walizki. To naprawdę się sprawdza. E, każdą bluzeczkę, każdą spódniczkę, spodnie, każdy ciuch mam bardzo dokładnie wyprasowany i bardzo dokładnie złożony w kosteczkę. I porównuję e, wkładanie rzeczy do walizki trochę jak do Tetris. E, to jest trochę jak Tetris, ponieważ e, Warto po prostu sprawdzić, gdzie jest jakieś wolne miejsce i tam popychać jakieś mniejsze przedmioty. I naprawdę można się zmieścić, tylko trzeba to przemyśleć. Uch, to brzmi jak plan całego wyjazdu. Trochę tak. Powiedz trochę o swoich projektach. Jeżeli chodzi o mój pierwszy projekt, czyli projekt na Sri Lance, to był projekt podróżniczy i on polegał na tym, że widzieliśmy po całej wyspie. Braliśmy udział w różnych aktywnościach, na przykład w ratingu, czy braliśmy udział w safari. Jednocześnie robiliśmy zdjęcia i kręciliśmy filmy oraz robiliśmy wywiady z właścicielami ośrodków, w których mieszkaliśmy i na koniec mieliśmy za zadanie złożyć jeden film promujący turystykę przygodową na Sri Lance, który później przez już ludzi ze Sri Lanki był wypromowany na zasadzie współpracy z liniami lotniczymi czy z rządem w taki sposób, żeby po prostu pokazać, że na Sri Lance można dużo robić i można aktywnie wypoczywać. Jeżeli chodzi o drugi projekt, czyli projekt na Mauritiusie, był on troszkę inny. Za zadanie miałam nadzorować pięć innych projektów, które zajmowały się różnymi problemami społecznymi, czyli na przykład ochroną środowiska, bezdomnymi psami czy biednymi dziećmi. Miałam za zadanie asystować im w ich aktywnościach i dokumentować je. A na koniec prowadzić też stronę na Facebooku, bloga, pisać posty i składać filmy oraz robić wywiady z uczestnikami tych aktywności, tak żeby jak najbardziej nagłośnić sprawę i żeby organizacje pozarządowe mogły dowiedzieć się o nich i mogły wejść z nami w współpracę. Na obu projektach zajmowałam się głównie obróbką na przykład wideo, ale też trochę pisaniem po angielsku, robieniem zdjęć. I było to naprawdę bardzo rozwijające. Bardzo wiele się nauczyłam, szczególnie jeżeli chodzi o obróbkę wideo, bo przydaje mi się to bardzo często w codziennym życiu. Także bardzo się cieszę. Gdzie mieszkałaś? Na Sri Lance mieszkałam w domu. To był dom, który należał po prostu do oddziału, który nas gościł. Bardzo, bardzo duży dom, dwupiętrowy. Mieszkaliśmy tam tylko w pięć osób, więc tak naprawdę zajmowaliśmy tylko dwa pokoje, a pozostałe były puste. Mieliśmy też w, y, część wspólną, gdzie spędzaliśmy razem czas, ale bardzo, bardzo mało czasu spędzaliśmy generalnie w domu, y, ponieważ całymi dniami staraliśmy się korzystać z tego, że jesteśmy w tak pięknym miejscu i wychodziliśmy albo na plażę, albo jeździliśmy zwiedzać, albo wyjeżdżaliśmy w ogóle na kilka dni na wycieczki. Jeżeli chodzi o Mauritius, to mieszkałam w... Hotelu, można powiedzieć, że to był hotel, może taki pensjonat, ośrodek, gdzie mogliśmy wynająć apartamenty. I cały mój projekt mieszkał w jednym ośrodku, także było bardzo fajne to, że mogliśmy zawsze wieczorami spędzać razem czas, a z wymienionych przeze mnie wcześniej pięciu projektów każdy miał osobny ośrodek, dlatego często bardzo fajnie mogliśmy się spotykać i każdego dnia mogliśmy organizować spotkania na przykład w innym domu w domu innego projektu, gdzie przyjeżdżały pozostałe projekty, a wolontariuszy było łącznie około 50 euro. I mogliśmy razem spędzać czas. Dlatego bardzo, bardzo fajne było to, że byliśmy wszyscy razem. Chciałabym jeszcze wrócić do tych wolontariuszy. Czyli Im lepsza oferta to taka, w której jest jakby więcej wolontariuszy, tak? Niekoniecznie, bo to zależy od projektu i zależy od tego, jak projekt jest zaplanowany. Jeżeli chodzi o mój projekt na Sri Lance, on akurat był po prostu mniejszy. Może też dlatego, że był bardzo atrakcyjny, bo był związany z podróżami i miał dużo różnych atrakcji. A jeżeli chodzi o projekt na Mauritiusie, to tak naprawdę składał się on z pięciu różnych projektów i do każdego z projektów przyjmowano około 10 do 15 osób. Ale sam fakt, że byliśmy razem w jednym momencie sprawił, że było nas po prostu bardzo, bardzo wielu i mogliśmy razem wymieniać się doświadczeniami. No i przede wszystkim mogliśmy się poznać nawzajem, a zawsze wesele jest, kiedy można poznać 50 osób niż 5. Utrzymujesz z nimi kontakt? Tak. Jesteśmy w kontakcie stałym. Mogę powiedzieć, że rozmawiam z tymi osobami codziennie. Nie ma dnia, żebym nie porozmawiała z kimś z jednej lub z drugiej wymiany. Super. Najlepsze wspomnienie to... Jeżeli chodzi o Sri Lankę, to myślę, że najlepszym wspomnieniem były wszystkie momenty, kiedy docieraliśmy do miejsc, w których miałam wrażenie, że jestem pierwszą białą osobą, która stawia tam stopę. Bo zdarzało nam się docierać do naprawdę bardzo dzikich miejsc, do plaż, do których aby dotrzeć trzeba było przejść przez pustynię, albo do miejsc, do lasów deszczowych, kiedy trzeba było brnąć przez dżunglę. I naprawdę miałam wrażenie, że nie było tam wcześniej nikogo. Wiedziałam, że w promieniu kilku lub kilkunastu kilometrów nie ma absolutnie żadnego człowieka. I to było naprawdę, naprawdę niesamowite doświadczenie. Żyjąc w Europie, gdzie tak naprawdę wszędzie jest każdy, gdzie wszędzie jest bardzo dużo osób, tam miałam poczucie takiego oderwania od rzeczywistości. Jeżeli chodzi o Sam Mauritius, to myślę, że krajobrazy, a najlepszym momentem była chyba każda z naszych wycieczek. Jedna z nich na przykład to był wyjazd, wycieczka jachtem. Cały dzień pływaliśmy i docieraliśmy na bezludne wyspy w okolicy brzegu, gdzie mogliśmy nurkować, przede wszystkim też nurkowanie na Rafie. Zdarzało mi się to robić wielokrotnie podczas pobytu na Mauritiusie. Rafa jest piękna, naprawdę warunki są niesamowite. Myślę, że przyroda jest tym, co sprawia, że jest tam tak wspaniale. Ale myślę, że jeszcze jedna rzecz jest bardzo wyjątkowa, ponieważ Mauritius jest w Afryce, to zwróciłam uwagę na to, że bardzo, bardzo dużą rolę w ich kulturze odgrywa muzyka. Właśnie taka muzyka afrykańska, o której dużo się mówi. i Kiedykolwiek szliśmy na imprezę czy nawet jak szliśmy do sklepu, wszędzie rozbrzmiewała taka afrykańska muzyka i ludzie na przykład nie mieli problemu z tym, żeby tańczyć nawet na ulicy i czuć było to, że po prostu się tym cieszą. To było naprawdę wyjątkowe. Nice. Miałaś chwilę kryzysu? Przyznam się, że nie. Nie miałam chwil kryzysu. Byłam na dwóch wyjazdach i na żadnym z nich nie miałam kryzysu. Dużo mówiono mi o tym, że ten kryzys będzie i przyznam się, że nawet czekałam na ten kryzys, żeby móc się jakoś ubezpieczyć ale nie miałam takiego kryzysu na obu wyjazdach. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że bardzo dużo się działo i może nie miałam czasu pomyśleć o tym, czy ten kryzys jest, czy jeszcze go nie ma, albo kiedy ten kryzys tak naprawdę nadejdzie. I tak, może jedynym kryzysem był moment, w którym wiedziałam, że muszę wrócić, kiedy muszę wrócić do rzeczywistości. To był może jedyny kryzys, ale takiego typowego momentu, kiedy tęsknię za domem nie miałam. Dlaczego zdecydowałaś się wyjechać drugi raz? Zdecydowałam się wyjechać drugi raz. Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ za pierwszym razem tak bardzo mi się spodobało, że nie wyobrażam sobie w tym momencie innego spędzenia wakacji niż wyjazd na co najmniej 6 tygodni do jakiegoś bardzo egzotycznego miejsca i bardzo nieodkrytego przeze mnie jeszcze miejsca, którego, o którym niewiele wiem, w którym nigdy nie byłam, który jest gdzieś daleko. I myślę, że taka wymiana jest po prostu idealną okazją, żeby to zrobić. I kiedy pojedzie się raz, to tak naprawdę za rok myśli się tylko o tym, żeby znaleźć sobie nowy projekt i wyjechać ponownie. Dlatego ja, ja nadal myślę o tym, żeby wyjechać po raz trzeci. I mam nadzieję, że będę miała okazję już niedługo znaleźć jakiś projekt kolejny. Może tym razem w końcu Ameryka Południowa. Nie chciałaś spróbować innej organizacji? Mhm. Chciałam. I interesowałam się innymi organizacjami. I interesowałam się innymi programami, na przykład praktyk. Ale tak jak mówiłam wcześniej, żadna po prostu mi nie odpowiadała. Był za mały wybór, albo były zbyt duże wymagania. I tutaj stwierdziłam, że to jest projekt dla mnie, bo po pierwsze mogę się bardzo mocno rozwinąć, po drugie nie ma bardzo dużych wymagań i czułam, że mam naprawdę, naprawdę ogromny wybór. Nie jestem niczym ograniczona, a że bardzo lubię mieć dużą dowolność i bardzo dużą wolność wyboru, to czułam się po prostu komfortowo i dlatego po zrobieniu e, takiego researchu ponownie zdecydowałam się na wyjazd e, z tą samą organizacją i z tym samym programem. Powiedziałeś, że dołączyłaś do ISEC. Dlaczego? Tak. Przede wszystkim dlatego, że zostałam namówiona, ale e, drugim powodem jest to, że m, naprawdę zaintrygowało mnie to, że ta organizacja była także na Sri Lance, tam gdzie pojechałam i naprawdę m, niesamowitym wrażeniem było to, że te same osoby, które wypuściły mnie na wymianę tutaj, przyjęły mnie na drugim końcu świata. Zrobiło to na mnie tak ogromne wrażenie, że zdecydowałam, że chciałabym być częścią tego. I tak jak kiedyś ktoś mi pomógł wyjechać, chciałabym teraz pomóc innym. I ostatnie pytanie, ale myślę, że już chyba retoryczne. Czy myślisz o kolejnym wyjeździe? Tak, myślę o kolejnym wyjeździe i to, co jest e, dla mnie największą przeszkodą teraz, to przede wszystkim fakt, że w końcu muszę napisać pracę magisterską, a nawet dwie prace magisterskie i e, niestety muszę na to poświęcić trochę czasu, ale może kiedy w końcu skończę studia i będę miała e, pewną wolność, pojadę po raz, po, po raz kolejny. Tego Ci życzę. Dziękuję bardzo. <śmiech> To już wszystko w podcaście numer jeden na blogu Jada na wymianę.